Minęła 21.00, tu program pierwszy Polskiego Radia. W aktualności jedynki Maria Furdena. Donald Trump rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO, informuje Biały Dom i będzie to przedmiotem dyskusji z szefem Sojuszu. Pakiet CPN ceny paliwa niżej zostanie utrzymany pomimo zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy, bo będziemy dmuchać na zimne. Nawet 5 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który chciał sprzedać w internecie węża, boa. mężczyzna nie posiadał certyfikatów i wymaganych dokumentów. Prezydent Donald Trump omówi kwestię ewentualnego wystąpienia Stanów Zjednoczonych z NATO podczas spotkania z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte, które odbędzie się jeszcze dzisiaj. Poinformowała rzeczniczka Białego Domu Caroline Levit. Łączymy się z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych Janem Pachlowskim. wita Janku. Witam. Caroline Levit stwierdziła, że w trakcie konfliktu z Iranem NATO zostało poddane próbie i jej nie sprostało jak interpretować te słowa. Karolan Lewit o to zapytana, czy Stany Zjednoczone rozważają wycofanie z NATO, odpowiedziała: Jest to kwestia, którą prezydent już omawiał i sądzę, że będzie omawiał ponownie z szefem sojuszu Markiem Rutte. Mark Rutte przebywa w Waszyngtonie, próbując załagodzić taki gniew Trumpa wywołany odmową sojuszników z NATO, którzy nie zgodzili się pomóc mu w ochronie statków handlowych w Ciesinie Ormus, ani udostępnić USA wielu baz w celu przeprowadzania ataków na Iran w trakcie trwania konfliktu. Trump powrócił również do swojego dawnego. Zarzutu, jakoby państwa NATO nie chciały oddać mu Grenlandii, terytorium należącego do Danii. A w prestiżowym Bloombergu czytamy: Ruty, znany w Europie jako zaklinacz Trumpa, mimo panujących napięć, zbudował z amerykańskim prezydentem ciepłą relację. W zeszłym roku określił go nawet mianem Tatusia, rozstrzygającego bójkę na szkolnym podwórku między Izraelem a Iranem. Inny anonimowy europejski dyplomata opisał w Bloombergu podejście Rutego do Trumpa jako pełne szacunku, lecz zarazem skuteczne. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych bardzo dziękuję za relację. Pakiet CPN. Ceny paliwa niżej zostanie utrzymane pomimo zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie, informuje premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że sytuacja w regionie pozostaje niepewna. Kierując się odpowiedzialnością i interesem Polaków...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 Znamy ceny maksymalne, które będą obowiązywać jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 27 grosza. Za olej napędowy 7 zł i 83 grosze. Jutro w Sejmie ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali do tej pory zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrącki przyjął ślubowanie w ubiegłym tygodniu jedynie od Dariusza Szostka i Magdaleny Będkowskiej. Pozostała czwórka wysłała do prezydenta zaproszenie na uroczystość do Sejmu. Przedstawiciele Koalicji rządzącej mówią, że trzeba zakończyć impas związany ze ślubowaniem sędziów. Ruch ten krytykuje opozycja.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 sędziów do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. W Polsce powstanie krajowa sieć hematologiczna. Ministerstwo Zdrowia przeznaczy 12 milionów złotych na projekt dotyczący przygotowania standardów opieki i diagnostyki oraz pilotażu. Zapowiada szefowa resortu Jolanta Sobierańska grenda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 Na jednym z portali aukcyjnych znaleźli oni ogłoszenie o sprzedaży węża z gatunku boa, tzw. zwany boa dusiciel. Gatunek ten jest popularny w hodowlach terrorystycznych, jednak jego obrót podlega określonym regulacjom prawnym. Sprzedającym okazał się 60-latek ze Świętuchowic, u którego w trakcie przeszukania mieszkania policjanci znaleźli oferowanego do sprzedaży węża. Mężczyzna nie posiadał certyfikatów i dokumentów wymaganych do sprzedaży egzotycznych zwierząt. Za swoje czyny odpowie przed sądem.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 Klimat. W całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, 24% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. Na Zalewie Wiślanym i zlewni rzeki Elbląg możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody. Jedynka. Polskie Radio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 i siebie samego. Co często prowadzi do tego, że pogrążamy się w jakiejś odchłani negatywnego myślenia, negatywnej autosugestii. Overthinking po polsku paraliż analityczny. Skąd się to bierze? Jak nad tym zapanować? Jak nie myśleć o własnych myślach? Jak uporządkować Rozbiegane myśli. Faktem jest, że wiele życiowych decyzji wymaga przemyślenia, ale nadmierna analiza mało znaczących spraw, czy też znaczących, ale nie na tyle, żeby bez końca o nich myśleć, może doprowadzić do, no, do frustracji to mało powiedziane, ale na pewno jest to taka nieodwracalna, niepowetowana strata życiowej energii, sił witalnych. Zamiast podjąć szybką decyzję, ludzie często rozpamiętują przeszłość, układają rozmaite scenariusze na przyszłość, podważają wcześniej podjęte decyzje no i z czasem zaczynają się w tym wszystkim gubić i w efekcie pojawia się nierzadko przytłaczający lęk i człowiek zaczyna mieć problemy no, z takim codziennym funkcjonowaniem. Po co sobie to robimy i czy rzeczywiście jest to jakoś do um, przyblokowania, przyhamowania? O tym porozmawiam dzisiaj z Tomaszem Jabroziakiem, psychologiem biznesu, trenerem między innymi w zakresie przygotowywania i wprowadzania zmian oraz zarządzania własną energią i um, budowaniem odporności psychicznej, odporności na stres. Witam serdecznie, dzień dobry. Tomaszu, zdawać by się mogło, że przestrzeganie albo zniechęcanie do nadmiernego myślenia to jakaś herezja. Tak. <laughs> A jednak my dzisiaj będziemy zniechęcać. Ja nie będę zniechęcał do Aha. myślenia. Wydaje mi się, że myślenie to taka nasza ważna umiejętność i ważny proces, który e, może nam bardzo pomóc. Natomiast e, zjawiska, o których e, mówiłaś wcześniej, bo to są zjawiska, to nie jest jedno, zjawiska, jedno zjawisko, to są e, takie e, zjawiska, które po prostu mogą nam utrudnić życie a czasami wręcz one tak eskalują, że zjadają nam to życie. Zjadają nam możliwość doświadczania, zjadają nam możliwość bycia e, uspokojonym, e, kontaktu z innymi ludźmi, w ogóle podjęcia jakichś decyzji, które prowadzą do działania. I wtedy, kiedy nasze myślenie przestaje nam służyć, a zaczyna nam szkodzić, przestaje nam pomagać funkcjonować w społeczeństwie, wśród innych ludzi, budować więzi, budować relacje, no to wtedy warto przyjrzeć się temu, co możemy zrobić, żeby poprawić swój sposób funkcjonowania. Łatwo powiedzieć. Jakiś buddysta kiedyś powiedział, psychoterapeuta notabene, że myślenie powinno być takie jak łopata, bo rzeczywiście jest niezbędne do życia i do funkcjonowania, ale jeśli się już coś wymyśli, to powinno się po prostu odłożyć to myślenie na bok jak łopatę, jak narzędzie. A jednak nie potrafimy tego robić. Nie wiem, może dlatego, że mamy za mało pracy fizycznej w życiu. Wy, wyciągnąłbym jedną rzecz z tego, co powiedziałaś na samym końcu, że myślenie i doświadczanie i czucie to są jakby po dwóch stronach nas samych. Znaczy, hmm. Bardzo często jest tak, że mamy albo jedno, albo drugie. Albo myślimy, wtedy się dysocjujemy od doświadczenia, czyli zastanawiamy się, mamy swoje przemyślenia, wyobrażamy sobie, jakby coś było, ale wtedy nie czujemy zmysłami swoimi. Nie patrzymy, co się dzieje przed naszymi oczami, bo nasz mózg wyświetla nam film. Tak. Nie czujemy naszymi dłońmi, bo dłonie są zajęte czymś innym, a myśli są tym głównym naszym elementem, gdzie jest uwaga. Natomiast drugą stroną tego jest oczywiście doświadczenie. I to doświadczenie zmysłowe, czyli użycie nie wyobrażenia, jak ten owoc smakuje, ale własnych zmysłów, żeby ugryźć owoc, Posmakować, i jak mówię posmakować, to nie mam na myśli tylko smaku, ale też fakturę, też doświadczenie tego procesu, że na przykład dłoń bierze w tym udział. A to oznacza, że do naszego mózgu docierają zupełnie nowe impulsy. Utknięcie w takim momencie, gdzie my sobie wyobrażamy, jakby to było, Mhm. Jesteśmy przekonani, że to jakby to było jest tożsame z tym, jak to jak jest, jest w rzeczywistości, mhm. powoduje, że my nie doświadczamy, żyjemy w ograniczonym świecie naszych wyobrażeń i czasami ten świat jest bardzo ograniczony. A nawet jak osoba ma bardzo bogatą wyobraźnię, to często jest tak, że wyobrażenie i przeżycie nie dają tego samego efektu. No właśnie. Ja często swojej córce mówię nie myśl, rób. Najwyżej się poparzysz, ale już będziesz wiedziała, jak to jest doświadczyć tego poparzenia i może następnym razem tego nie zrobisz. Zrobisz inaczej, zdobędziesz doświadczenie. A nie wymyślisz wszystkiego, nie skontrolujesz wszystkiego. My żyjemy w złudzeniu często takim, że myślenie wystarcza do życia. A nie wystarcza. Że tak. myślenie gwarantuje nam, że nie popełnimy żadnego błędu że będziemy bezpieczni, że zrobimy rzeczy perfekcyjnie. I to jest takie przekonanie, które prowadzi do błędu i do ogromnej ilości lęku. Dlatego, że po pierwsze, zmiennych w świecie jest tak dużo, że my o wielu z nich nawet nie wiemy. Wiele zmiennych to są zmienne, które możemy przewidywać, ale nie mamy nad nimi kontroli. Czyli na przykład możemy wiedzieć, że jutro prognoza pogody to będzie 15 stopni i nie będzie deszczu, ale my nie mamy kontroli, żeby było 30 i żeby był deszcz. I mylimy też takie zjawiska, nad którymi mamy kontrolę, nad takimi zjawiskami, które możemy przewidywać. To jest bardzo ciekawe. Kolejna rzecz jest taka, że ulegamy takiemu złudzeniu, że jak wymyślimy wszystko, to potem wszystko się wydarzy tak, jak myśmy to wymyślili. W związku z czym, jak już przychodzi do działania i osoba ma wszystko wymyślone, a spotyka ludzi, którzy zachowują się jak ludzie, czyli po swojemu, a nie tak, jak myśmy to wymyślili, to doświadczamy ogromnej ilości frustracji, lęku, niezadowolenia i tak naprawdę ostatecznie bardzo często albo złości, e, albo e, niepewności, tak? Bo złości doświadczamy, że nie jest tak, jak zaplanowaliśmy, e, ale niepewności doświadczamy, no bo skoro jest inaczej, niż zaplanowaliśmy, to czy my w ogóle wiemy, jak może być? Ograniczamy swoje doświadczenie życiowe, ale skoro jesteśmy przy tym wychowaniu, które tutaj zainicjowałam jako temat, Często jest tak, że matki, nie wiem jak ojcowie, ale matki mają scenariusze na życie swoich dzieci i bardzo się starają, żeby te scenariusze, które uznały za optymalne, się ziściły. i często kosztem siebie, swojego czasu, swojej energii. No przede wszystkim mówią, że one to robią z troski i z miłości. Potem się okazuje, że życie jest, takie jest, czyli jest niekontrolowalne, że ten scenariusz na dziecko się nie ziszcza i tragedia, bo ona jest nieszczęśliwa, ale też dziecko jest nieszczęśliwe, ponieważ zawiodło matkę. Mhm. I zobaczmy, jak to jest nieefektywne, ale jakie to jest też groźne. Chciałbym dotknąć przy okazji tego, co, co powiedziałaś, takiego tematu szczęśliwe, nieszczęśliwe. Mhm. My bardzo często używamy tych kategorii i to są ważne kategorie. Mhm. W jakiś sposób dla wychowania to są błędne kategorie. Bo szczęście to jest coś, co odczuwamy, to jest e, emocja. Może nam towarzyszyć przez długi czas w życiu poczucie mm -hmm. szczęścia, zaspokojenia, nie wiem, takiego stanu, w którym mamy poczucie, że rzeczy w naszym życiu mają sens, tak? że jest dobrze. Natomiast to jest efekt uboczny tego, co my robimy i co mamy dookoła. Jak mówimy o wychowaniu, to oczywiście chcemy, żeby dzieci były bezpieczne i żeby w rezultacie też czuły się szczęśliwe. Natomiast co to znaczy w praktyce? To znaczy, że te dzieci potrzebują się nauczyć paru rzeczy po drodze. Że szczęście nie może być w celu, bo nie ma czegoś takiego jak określony stan, w którym na pewno będziemy szczęśliwi. Możemy mieć przewidywanie, że pewne nasze działania doprowadzą nas do szczęścia, ale jeśli nie, to potrzebujemy wiedzieć co zrobić żeby zmienić nasze działania, żeby zmienić rezultaty. A to oznacza, że raczej potrzebujemy się nauczyć podejmować decyzji, że potrzebujemy się nauczyć tego, żeby wiedzieć, w czym możemy sobie zaufać, a kiedy potrzebujemy zapytać, żeby umieć też testować rzeczywistość, czyli eksperymentować, czyli być odważnym. Na przykład taka bardzo podstawowa odwaga polega na tym, że mówimy kogoś, komuś słuchaj, lubię cię, albo słuchaj, chodź, spotkamy się. To jest bardzo ryzykowne zachowanie. My zapominamy o tym, ale to są ryzykowne zachowania. bo przecież ta druga osoba może się zgodzić, powiedzieć tak, chętnie pójdę z tobą gdzieś, też cię lubię, może powiedzieć, a może powiedzieć nie, nie, nie lubię cię, albo nie, nie chcę, chcę się życiu, z nami spotkać. Tak. I jeżeli nie będziemy testowali rzeczywistości, to będziemy w takim stanie ciągłego zawieszenia, bez dużej ilości doświadczeń. Każde pojedyncze doświadczenie staje się takim kluczowym doświadczeniem. Czy mm. Jak ktoś mówi nam, że nie chce się z nami spotkać, to my możemy poczuć, że świat nas odrzucił. Nie, że jedna osoba na te 8 miliardów ludzi, które istnieją na planecie, powiedziała nie, jeszcze mamy te mhm. o, prawie 8 nadal miliardów <głos> Ale szansy. lubimy, ogólnie lubimy. Tak, bo nasz mózg został stworzony do tego, przynajmniej ta część mózgu, żeby znać odpowiedź. Jest mnóstwo badań, które pokazują, że nasz mózg woli się mylić niż nie wiedzieć. Wracając do tego nadmiarowego, nadmiernego myślenia, które mhm. czasami prowadzi do jakiegoś obłędu. No człowiek, który ma podjąć jakąś decyzję, rozpamiętuje y, przeszłość. Tak jak już powiedzieliśmy, tworzy rozmaite scenariusze. No a przecież mógłby podjąć szybką decyzję. A może jednak nie wszyscy mogą podejmować y, szybkie decyzje. Może po prostu jest to kwestia charakteru, że jeden człowiek to ma, a inny tego nie ma i koniec. Czy wobec tego można rzeczywiście zawsze nauczyć się szybkiego podejmowania decyzji, jeśli się, jeśli się jest tylko wystarczająco świadomym i ma się taką potrzebę? Na pytanie z dużymi kwantyfikatorami, czyli zawsze albo nigdy, każdy albo nikt, tak, to trudno jest odpowiedzieć zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy możemy poprawić szybkość podejmowania decyzji, Możemy. Tak, możemy, zwykłe sprowadzenie decyzji do tak lub nie i rzut monetą powoduje, że bardzo szybko mamy podjętą decyzję. Jeżeli natomiast chcemy tę decyzję przemyśleć i tak, żeby mieć poczucie, że podjęliśmy ją jako dobrą decyzję, czyli taką, która spełnia pewne kryteria, na przykład, że zgodnie z naszym doświadczeniem, z dostępną wiedzą, to jest działanie, które będzie prowadziło do efektu, który chcemy osiągnąć. Przepraszam, w taki sposób potrzebuję o tym opowiedzieć. To też możemy się nauczyć takich procesów. Ale tu potrzeba powiedzieć o kilku rzeczach, dlaczego my często tego nie robimy. Dlaczego, tak jak powiedziałaś, ludzie często wracają do przyszłości, do pewnych doświadczeń. Dlaczego dzieje się tak, że nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji, bo na przykład pojawia się silna emocja, która decyduje raczej o naszym stanie, a nie o tym, e, nie, nie mamy gotowości podjęcia decyzji. Do tego, dlaczego nie potrafimy podejmować tych szybkich decyzji, e, wrócimy po krótkiej, muzycznej przerwie. Co to? Ty usta milczą, śpiewa i wzrusza. To dusza. To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało. To ciało. To ciało.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 Chwil, przyniesie taki uśmiech, co dać nadmienie, Co doda sił, da więcej sił Pewien artysta, muzyk, pianista Słuca swej, bez reszty oddany Grywał do tańca w pewnej tancerce Siedząc w orkestronie schowanej. Nie widział skoków ni piruetów, kroków na czubkach palców. Słyszał leciutki tu pod scenie, a potem burzo blasku, Jak wiele zdziała uczucie, pokona przeszkód, przeszkód stąd. Przez takie dziwne losu rządzenie wymyślił światu perysku.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 a westchnieniem między każdą chwilą smutku i radości krąży muza, pomyślności, Poszukaj jej, zawołaj ją na kuszenie nowych mi, pięknych chwil przyniesie taki uśmiech, co dać natchnienie, co doda sił, na więcej sił. Program pierwszy Polskiego Radia. Polski Radio, program pierwszy. Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji blisko, coraz bliżej. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że wielu z nas, słuchaczek i słuchaczy, ma taką skłonność, dolegliwość, żeby w nieskończoność analizować swoje życie i samego siebie i ciągle myśleć. I rozkminiać, jak to się teraz mówi, ale niestety kosztem swoich witalnych sił, swojej życiowej energii. Razem ze swoim gościem Tomaszem Jamroziakiem, który jest psychologiem, próbujemy dociec, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nie potrafimy szybciej podejmować decyzji. Zaczęliśmy już na to pytanie odpowiadać, ale... Zawieśliśmy sobie temat. Wydaje mi się, że wróćmy do tych kosztów. Majków. Co tak naprawdę się dzieje, kiedy a, nie podejmujemy decyzji w, nazwijmy to u, dla uproszczenia w odpowiednim momencie, tak? Czyli to podejmowanie decyzji trwa za długo, albo jest takie zjawisko, że już podjęliśmy decyzję, ale wracamy. Myślimy sobie, a nie, może byłoby inaczej. Albo jest tak, że podejmujemy decyzję bardzo długo i to decyzję błahą. Tak, na czy przykład zjeść budyń, ubrać. czy nie. Czy zjeść słodycze, czy nie. Czy iść poćwiczyć hmm. dzisiaj, czy nie. Czy coś obejrzeć, czy nie, tak? Czyli, że te drobne decyzje, z pozoru one są drobne i błachą. One pożerają mnóstwo naszego czasu, a ponieważ ta decyzja nigdy nie jest podjęta, w rezultacie nie pojawia się coś, co się podejmuje. Pojawia, kiedy podjęliśmy decyzję, czyli taki moment, gdzie mózg wyrzuca endorfiny i mówi, jest wspaniale. Mamy jest już nagrodę, coś za sobą. Tak, tak. zrobiłem to. Czyli tak. jesteśmy cały czas w stanie, który nas kosztuje coraz więcej energii. Ta energia jest bardzo ciekawa, bo ona nie jest lekką energią. Ona powoduje, że jest coraz ciężej że jest coraz trudniej i w dodatku ten proces ma taką charakterystykę, że on się wzmacnia. znaczy im więcej, tym więcej. Im więcej go robimy, tym łatwiej, żeby pojawił się również w innych miejscach. I wtedy rzeczywiście mówimy o tym overthinkingu, czyli że myślimy za dużo, no bo też skąd wiedzieć, czy za dużo, czy za mało. Otóż to. Czasami sobie właśnie zadajemy to pytanie i to też zaczyna nas dręczyć. Czy to cały czas jest w normie, czy już przekroczyliśmy tak. normę? Czy to już jest poza normą, czy w sumie jeszcze nie jest tak źle jestem w normie? I tu potrzeba dalej o kosztach. To tak. znaczy, czasami podejmujemy tak długo decyzję, że już ta decyzja nie należy do nas. Została podjęta przez świat. Na przykład, nie wiem, zastanawiamy się, czy pójść na jakiś spektakl, a tu się bilety skończyły. No właśnie. Bo ktoś je kupił tak. wcześniej. Ale też to dotyczy takich ważnych sfer naszego życia, czyli na przykład relacji z ludźmi. Myślimy, czy do kogoś się odezwać, no jest taki moment, kiedy jeszcze ta osoba pamięta, kto się do niej odzywa, a potem ta osoba już znajduje sobie inne możliwości, inny, inaczej wypełnia swój e, czas. Taka przestrzeń pomiędzy podjęciem, tym momentem, kiedy jest decyzja do podjęcia, a mhm. tym momentem, kiedy my podejmujemy działanie, to jest bardzo często przestrzeń wypełniona dużą ilością lęku. Tak się składa, że bardzo często nasza głowa łatwiej znajduje rzeczy, których należy się obawiać, niż te, które będą przynosić nam radość. Tak zostaliśmy skonstruowani, żeby przeżyć. Tak jest skonstruowany nasz mózg. Bardziej ważne dla naszego przeżycia było to, żeby rozpoznawać zagrożenia, niż żeby rozpoznawać, czy tam są jakieś szanse, czy nie. I to jest podstawowe tak. zjawisko. I zaczyna się też to negatywne myślenie, mówiąc pewnie kolokwialnie, nie wiem, czy tak się mówi. Świat jest niebezpieczny, nikomu nie można ufać, to się nie uda. Równie dobrze możesz nawet nie próbować. Nie nadstawiaj karku, to zbyt ryzykowne. Nie próbuj niczego nowego, bo stanie się coś złego. Rzeczywiście, my zaczynamy w ten sposób myśleć. Tak. Przede wszystkim. I jak ma nas to nie pogrążać? Jak ma nam to nie zabierać sił? Podstawowy kłopot z tymi zdaniami, które teraz powiedziałaś, jest taki, że to są zdania, które mają drugą część, a ona nie została wypowiedziana. Że świat jest niebezpieczny, to brzmi to zdanie, ale jest druga część, która jest niewypowiedziana i ona jest prawdziwą podstawą tego, że czujemy lęk. Mhm. Bo to, że świat jest niebezpieczny, czy jest bezpieczny, to naprawdę nie ma dla nas dużego znaczenia, jeżeli sobie poradzimy z tym. Jak jest bezpieczny, to sobie poradzimy. Jak jest niebezpieczny, to też sobie poradzimy. Jak myślę o tym, że ja sobie z tym nie poradzę, co się pojawi, to dopiero pojawia się kłopot. Ale my nigdy prawie w tych swoich dopowiedziach, nie, znaczy w tych swoich myślach, nie dopowiadamy tego drugiego tej drugiej części, części. zdania, bo ona jest straszna mhm. dla nas. Boimy się jej. Mhm. Więc jej nie wypowiadamy. Ale jak coś jest niewypowiedziane, to jest cały czas w obszarze lęku, czyli takiego czegoś, co nie do końca wiemy, co jest, ale wywołuje silną emocję. A lęk sam z siebie ma pewne właściwości, na przykład obniża naszą energię wzrasta ta energia mentalna, czuwanie wzrasta, ale obniża energię do działania, tak? No bo w lęku lepiej się nie ruszać, żeby przypadkiem jakiegoś drapieżnika w krzakach nie tak. obudzić, tak? Więc to jest bardzo ciekawe zjawisko, który, z którym można sobie poradzić. No właśnie, musimy o tym powiedzieć, ale jeszcze chciałam o jedną rzecz zapytać, bo często jest tak, że my myślimy, myślimy, rozkminiamy, kręcimy się wokół własnych myśli, ale tak naprawdę nie zbliżamy się do celu, tak jak powiedziałeś, że nie osiągamy tego celu, nie wymyślamy nic, co chcielibyśmy wymyślić, na przykład czy jechać do, do, do Krakowa, czy nie jechać, albo poważniejsze decyzje, poważniejsze kwestie tutaj mogą wchodzić też w grę, czy zmienić pracę, z której jestem niezadowolona, w której się duszę, która mi nie daje satysfakcji, ani nawet pieniędzy, czy też tkwić w tym, co jest w miarę pewne, więc nawet takich decyzji nie jesteśmy w stanie, nie podjąć, bo ciągle tylko myślimy. Żeby było jasne, jest mnóstwo ludzi, którzy podejmują takie decyzje. <śmiech> Potrafią, to można zrobić. się rozejrzeć, robią takie tak. rzeczy. Czy ich e, omija ryzyko? Nie, nie omija. Część tych decyzji, nawet bardzo przemyślanych, okazuje się trafna, pociąga ze sobą takie dobre rezultaty, korzyści, te osoby są szczęśliwsze w danym momencie swojego życia, a, a część decyzji jest błędna. I to powoduje, że te osoby no, w danym momencie nie dostają tego, co chciały dostać. Natomiast per saldo mhm. wydaje się, że jeżeli myślimy i podejmujemy decyzję, to jest coś takiego, jak takie okno okazji. To znaczy, że jest dobrze podjąć decyzję w jakimś okresie czasie, ani za szybko, ani za późno, wtedy e, maksymalizujemy efekt, bo nawet jeżeli ta decyzja ona nie doprowadzi do tego, co chcieliśmy, to potem możemy podjąć następną. I ważne jest to, żeby wiedzieć, że my będziemy podejmować w życiu dużo więcej decyzji, niż nam się wydaje. I że nie wszystkie decyzje, to jest też taki paradoks, naprawdę mają aż takie znaczenie. No czy zjemy lody, czy nie zjemy, to może nie mieć znaczenia. Fundamentalnego w naszym życiu. Naprawdę tak. ogromnego, chyba że my nadamy temu znaczenie symboliczne. I to jest kolejna trudność, którą robimy przy podejmowaniu decyzji, że bardzo często dana decyzja wcale nie jest o tej decyzji. Tylko nadajemy jej znaczenie symboliczne. Mówimy sobie, jeżeli ja zrobię tak, to to oznacza coś i coś, co jest bardzo dużego i ciężkiego. To jest niesamowite. Co my sobie fundujemy, prawda? Jak my się oszukujemy przez ten nas nasz y, mózg, nad którym nie do końca panujemy. To można o tym myśleć negatywnie, tak, że to jest ciężkie, trudne, a z drugiej strony jakie wspaniałe mamy urządzenie. Okay, Jakim tak niezwykłym myślmy, tak myślmy, e, tak. dysponujemy, hmm nie wiem, czy to nazwać narzędziem, tylko potrzebujemy zrozumieć to narzędzie. tak? Mamy analityczną część mózgu, która naprawdę potrafi w zdysocjowany sposób rozważać za i przeciw, rozważać argumenty. Ale to nie jest wystarczające dla nas, dlatego że my jesteśmy istotami relacyjnymi i czującymi. Jesteśmy istotami społecznymi. Nie wystarczy podjąć dobrą decyzję, która z liczby wynika, że jest dobra. Potrzebujemy również uwzględnić kontekst społeczny, naszego życia, relacji, jak to w Płynie na nas, a to oznacza, że już potrzebujemy dotykać emocji i nie wystarczy, że sobie wyobrazimy, jaki jest świat. Potrzebujemy naprawdę sprawdzić, jaki jest świat. Ja czasem rozmawiam z ludźmi, oni mówią, że czegoś nie lubią. Ja się pytam, czy próbowałeś? Oni mówią nie, bo nie lubię. Skąd możesz wiedzieć, no że nie lubisz, jeśli nie próbowałeś? Jeśli tak? nie doświadczasz, Ta. tylko o tym myślisz. Ta. I oczywiście no, mm -hmm. są takie rzeczy, nie wiem, no, na przykład nie chciałbym się bardzo mocno oparzyć. Wiem, że to jest nieprzyjemne doświadczenie, bo się oparzyłem w życiu. Na szczęście nie jakoś bardzo mocno i nie chciałbym. Więc my jesteśmy uczeni od samego początku powstrzymywania się od pewnych działań. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który potem powstrzymuje nas od podejmowania innych decyzji. Jeżeli ktoś nas mówił, nie dotykaj bo się oparzysz, ale nigdy nie dotknęliśmy, nie sprawdziliśmy, a ktoś nam mówi, nie wiem, nie wychodź na zewnątrz, bo ludzie są źli i cię skrzywdzą, to działa dokładnie tak samo. Czyli to, czego potrzebujemy się naprawdę w dorosłym życiu, bo ja teraz będę mówił o osobach dorosłych, z dziećmi jest troszkę inaczej, ale jako dorośli jesteśmy prawnie samodzielni. Czyli dorosłe osoby ważne, żeby sobie zdały sprawę w swoim życiu, skąd pochodzi moja wiedza. Skąd? Skąd ja wiem, że tak jest? Czy z doświadczenia, czy z moich projekcji? Czyli z czy moich... z wiarygodnego źródła, do tak. którego mam zaufanie? Czy mm -hmm. z takiego źródła, które naprawdę mówiło o moich czasach? Wiele naszych przekonań to są przekonania, które wynikają z zupełnie innych czasów. Na przykład nasi rodzice żyli w innym świecie, my żyjemy w innym świecie, a tak naprawdę na, na, na nasze dzieci, które żyją teraz w tym samym domu, wydawałoby się, że w tym samym czasie, ich świat społeczny, ich świat relacji jest inny niż nasz i nasze prawdy nie muszą się sprawdzać dla nich. Ale jest jeszcze jedna rzecz ważna i ja o nie chcę powiedzieć, jeśli pozwolisz, to jest to, że my żyjemy po to, żeby zaspokajać własne potrzeby. I my się jako ludzie różnimy się swoimi potrzebami. Potrzeby rodziców i potrzeby dzieci mogą być różne i ważne jest to, że dobre zalecenie nie rób czegoś może powodować, że nie, nie będziemy mieli ryzyka, ale nie będziemy mieli też możliwości zaspokojenia ważnych potrzeb. Otóż to niektórzy dlatego mówią, bój się, ale rób. Ale do analizy tego powiedzenia wrócimy za chwilę. Co się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc To co było jest spełnione, błądzę tylko w jedną stronę, więc Czeka mi, wiem Po prostu wiem Że co odchodzi i nie wraca kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli coś się dzieje wokół, wchodzę w środek, krok po kroku, bo to, co w ruchu daje wiele, daje szansę i nadzieję, to czekam i wiem,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 Gdybym nagle stracił wiarę, to co było, będzie dalej to. Polskie Radio. Jedynka. Polski Radio, program pierwszy. Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji blisko, coraz bliżej. Dzisiaj rozmawiamy o tym, żeby za dużo nie myśleć, albo <śmiech> inaczej, żeby nie tracić sił witalnych i energii życiowej na nadmierne myślenie, na zastanawianie się nad rzeczami, które nie mają w naszym życiu większego znaczenia, Albo też jak podejmować decyzje, szybsze decyzje, decyzje wtedy, kiedy rzeczywiście chcemy coś ważnego w życiu osiągnąć albo zmienić. Moim rozmówcą jest dzisiaj Tomasz Jamroziak, psycholog, psycholog biznesu. Zatem jak mniej myśleć, ale za to trochę szybciej chociaż podejmować decyzje. Jeszcze raz chcę powiedzieć, z tym głębokim zwolennikiem myślenia. myślenia tak? <śmiech> tak Natomiast jak korzystać z tego, że możemy myśleć i wiedzieć, kiedy nasze myślenie będzie nam pomagało, a kiedy może nam po prostu nie służyć. Tak? To jest bardzo ważne. Więc porozmawiamy trochę o tym, co możemy robić. Bo jest kilka dosyć prostych rzeczy do zastosowania. One wielu osobom mogą naprawdę od razu pomóc. I teraz tak, czasem po prostu nie wiemy, jak podejmować decyzje. Naprawdę nigdy jakoś nie byliśmy nauczeni tego, jak podejmować decyzję, jak rozłożyć w czasie podejmowanie decyzji. Więc taki schemat podejmowania decyzji bardzo pomaga. I powiedzenie sobie na przykład ostatecznie, nieważne jaką, ale podejmę tę decyzję do piątku, do środy. Czyli określenie terminu, w którym ta decyzja będzie podjęta. No i oczywiście jak określiliśmy, to potrzebujemy się trzymać sposób podejmowania decyzji, on może przechodzić przez taki naturalny proces, który został odtworzony. Ten proces ma wielu ojców, ale w gruncie rzeczy on się sprowadza do tego, że po pierwsze dosyć dobrze powinniśmy wiedzieć, co my chcemy osiągnąć. A to nie jest proste, bo jak człowiek mówi, chcę tego, chcę pojechać gdzieś, chcę pojechać nad morze, to bardzo często w tym chcę pojechać nad morze jest wiele nadziei, co tam ma się zdarzyć, co ja mam tam zobaczyć, których nie nazywamy. Mm -hmm. Więc pierwsza dosyć trudna rzecz, tak naprawdę jak to robimy po raz pierwszy albo po raz trzydziesty pierwszy, to jest taka, żeby dobrze wiedzieć czego my chcemy i umieć to wyrazić słowami. Czyli chcę pojechać nad morze, no, ale chciałbym tam pojechać z przyjaciółmi, którzy będą w dodatku zadowoleni, że jadą ze mną i chciałbym jeszcze, żeby była pogoda i żeby i tak dalej. Jak ponazywamy te rzeczy? Nawet w myślach. Nawet w myślach, a na początku mm. jest dobrze do myśli dołożyć jeszcze zapisanie, zapisanie, zapisanie pomaga. Tak. To będziemy wiedzieli, czego my tak naprawdę chcemy. I nie będziemy się kręcić w kółko. Nie będziemy w lęku żyć, że to nie zostało zadbane, albo w takiej złudnej nadziei to przecież powinno być. w Albo samo jak, przyjdzie, tak. prawda? Jak nie przychodzi, więc, to ja mam pretensje. Tak, tak, tak. Więc Formułowanie tego, czego my naprawdę chcemy, bardzo pomaga. Potem warto zastanowić się właściwie jak jest, co my mamy, czego nie mamy, ile mamy czasu, co jest realne z tego. Potem możemy się zastanowić jakie mamy opcje, a dopiero potem, jeżeli są jakieś przeszkody, to zastanowić się co zrobić, żeby te przeszkody wyeliminować i zrobić plan działania, to znaczy ułożyć coś w krokach, w czasie, że najpierw to, potem tamto, potem jeszcze coś innego. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy nie utkwili w złudnym świecie opcji. Dopóki nie podejmuje działania, mi się wydaje, że wszystkie działania są możliwe. One są możliwe, ale tylko przez pewien czas, bo za chwilę będą drastycznie eliminowane. Więc y, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, zdefiniuj dokładnie, na czym ci zależy. Druga Określe. rzecz jest taka, określ czas. czas, w którym podejmiesz mhm. decyzję. A trzecia jest taka, że przejdź ten proces, o którym powiedziałem wcześniej, A może jeszcze ustal karę. Jeżeli przekroczę ten czas, oczywiście teraz sobie kpię, ale niektórzy mówią tak, do piątku muszę wymyślić, a wymyślają do soboty albo do niedzieli. I tym się nie będziemy zajmować Dobrze. w tej chwili, żeby Czyli za dużo nie... o świadomych nie, ludziach, którzy nie, po prostu panują nad, nie. nad sobą. Nie, o osobach, które są gotowe mhm. podjąć się takiego zadania na ten moment i mają nadzieję, że to zadziała. Tak. Na razie tyle. Chcą. Ja nie lubię myślenia o karach na samym początku. Kara zakłada, że od razu może się nie udać. Mhm. Ja bym najpierw założył, że się uda. Zresztą zawsze się uda. Nawet jak do, będzie ten piątek i my nie podejmiemy decyzji, to się czegoś o sobie dowiedzieliśmy. I teraz dojdziemy do drugiego punktu, że czasami nie jest problemem myślenia. Czasami trudnością w podjęciu decyzji jest emocja, jest lęk, mhm. który mamy. Na przykład jest tak, że ta, my wcale nie chcemy podejmować tej decyzji, bo ona drastycznie zmieni naszą rzeczywistość. Ona spowoduje, że my będziemy już w zupełnie innej sytuacji. No to jest znane bardzo zjawisko, że my nasz mózg woli tkwić w tym, co znamy większości osób, to są różnice osobowościowe, część mhm. osób ma zupełnie inaczej, niewielka część osób lubi e, zmieniać, prowokuje zmiany, ale wie, większość osób, i to też badania nad typami osobowości pokazują, że większość osób jednak woli znane, jeżeli już nie jest bardzo straszne, to wolimy znane niż nieznane. I podjęcie decyzji oznacza, że ja przyłożyłem swoją rękę do tego, żeby było, było inaczej. Czyli potrzebujemy nauczyć się akceptować to nieznane. Tu możemy robić dużo rzeczy. Na przykład możemy wypisać te rzeczy, które w sobie lubimy. Te rzeczy, na których się znamy. Tak zwane mocne strony swoje. To jest dziwne. Ale wiele rozmów z moimi klientami, z osobami, z którymi pracuję, pokazuje, że bardzo często w trudnych sytuacjach emocjonalnie zapominamy o tym, jak dużo mamy zasobów. Z kim możemy porozmawiać, kto jest naszym przyjacielem, kto nas lubi, co już umiemy, jakie mamy, nie wiem, dyplomy albo doświadczenia, co już robiliśmy. Ile było w życiu takich Ale sytuacji absolutnie. podjęcie decyzji. Przecież to jest taka elementarna wiedza, o czym zapominamy. Powiedziałeś zapisać sobie. To może mieć faktycznie fundamentalne znaczenie. Niezależnie od tego, czy my mamy 18 lat, czy mamy 45, czy 55. Bo to jest coś takiego, co nam umyka. Zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie jesteśmy w lęku. Nie, my, nie myślimy racjonalnie. Może warto wtedy zajrzeć do takich notatek. I też zapisać, dlaczego zdecydowaliśmy się podjąć tę decyzję. Bo Spotykam się z tym, że bardzo często ludzie podjęli decyzję, ona idealnie spełniła to, co zakładali, mm. ale zaczynają ją krytykować z zupełnie innych powodów. Na przykład krytykują ją, bo dowiedzieli się czegoś później, do czego nie mieli dostępu wcześniej. Decyzja była idealnie podjętą decyzję na bazie wiedzy, która była w tamtym momencie. Kolejna rzecz to było właśnie to takie stworzenie sobie listy mocnych stron mm -hmm. swoich. To jest bardzo ważne doświadczenie. W wyrazie samoświadomości, oprócz samo, jest świadomość. A świadomość, potrzebujemy wiedzieć, że to jest dosyć ograniczony proces. Świadomość, czyli to, co aktywnie w tej chwili z braku lepszego słowa, świadomie zauważamy, to jest bardzo niewielka ilość elementów. Badania mówią, że mniej więcej 7 plus minus 2 elementy to są różnice indywidualne. Czyli jak myślisz, nie wiem, jaki masz numer telefonu, jaka jest pogoda, co na obiad, to już zostało no, po, połowa, dwie trzecie twojej świadomości. Coś takiego. Czyli jeżeli jesteśmy w lęku, jeżeli jesteśmy przytłoczeni, przeciążeni i nas boli, to bardzo często zajmuje już całe pole świadomości. Już nie ma miejsca na doświadczenie dobrego, na doświadczenie sw swojej mocy. Potrzebujemy to miejsce zrobić. I tu dochodzimy do trzeciego, do trzeciej takiej ważnej ścieżki, mhm. czyli zajęcia się stanem Organizmu. I stan organizmu, są dwa aspekty, o których chcę powiedzieć, jest ich więcej. Jeden to jest to, że czasem potrzebujemy na początku w ogóle przywrócić się do zmysłów i czucia z tego obrazu, który nas przeraża, z takiego filmu, który nam się wyświetla, jakie będą konsekwencje, co Czyli się stanie. Czyli wyjść z głowy. Wyjść z głowy, tak. Mhm. A chociaż wyjść to nie jest dobrze powiedziane, podłączyć się do zmysłów. Rozumiem. Bo to nie chodzi, że my wychodzimy z głowy, my Czyli nadal poczuć, jesteśmy dotykamy. W, w głowie. tak. tak. Powrócić Poczyk, do, do zmysłów, mm -hmm. czyli nie, to, bo to jest trochę tak, jakbyśmy oglądali horror. I no można się bać, ale jak człowiek zda z, sobie sprawę z tego, że tak naprawdę patrzy na ekran i może w każdej chwili zatrzymać ten film i wyjść z pokoju i tam w ogóle są ludzie, gdzie jest inaczej, to e, ten horror przestaje być taki straszny. Dobrze, może strywializuję, ale zapytam. Czyli zamiast siedzieć i myśleć, pójść, pobiegać albo przynajmniej pospacerować? Okej, okay, to już zaraz do tego, tylko dokończę mhm. myśl i powiem, że druga część to jest taka, że przywrócić do zmysłu i zająć się czasami lękiem. Że zobaczyć, że podjęcie decyzji nie jest związane z całą decyzją, tylko z czymś, czego my się obawiamy. Obawiamy się na tu i teraz, bo będzie. Albo, i to jest częste, jeżeli to jest taki proces, no, który, który towarzyszy ludziom często w życiu, z jakichś poprzednich doświadczeń bardzo często, tak? że to w ogóle nie jest Lękstu i teraz. To nie jest na tę decyzję. On się przyczepił skądś wcześniej. Natomiast pierwsze doświadczenie, jakby przejścia do zmysłów, to jest rzeczywiście takie, że jeżeli się boimy, to można złapać się za siedzisko, na którym jesteśmy. Czy to jest fotel, sofa, krzesło i poczuć, ścisnąć, tak? Czy to jest samochód, tak, kiedy doświadczamy to. złości, tak? I poczuć, że, że dotykamy czegoś, tak? Jak już czujemy, poczuć ziemię pod stopami, oprzeć się, poczuć oparcie. Czasem to nie musi być nawet subtelne, nawet możemy się wychylić po prostu, żeby poczuć. A potem, no, jak już jesteśmy trochę bliżej ciała, to możemy się zorientować w przestrzeni. Tak? Czyli rozejrzeć i zobaczyć, co jest. Ale temu może towarzyszyć bardzo prosta technika, która jest w lęku do sprawdzenia, do przetestowania i do zadziałania, czyli żeby zacząć oddychać. Tak, ten zbawienny tak, oddech. Bo my kiedy doświadczamy silnych emocji, doświadczamy też zmiany w oddychaniu, a czasami prawie, że przestajemy oddychać. Albo oddychamy bardzo płytko. Tak. I przywrócenie oddechu wpływa na nasze emocje. Czyli mhm. na przykład taką słynną rzecz możemy zrobić, oddech po kwadracie na cztery. Czyli liczymy sobie, robiąc wdech, raz, dwa, trzy, cztery w myślach. Potem jest taki moment przyłączenia na wydech, czyli zatrzymania oddechu też raz, dwa, trzy, cztery. Potem jest wydech, raz, dwa, trzy, cztery w tym samym tempie. Zatrzymanie i raz, dwa, trzy, cztery też na bezdechu. Ile razy? Kolejnym wdechem. Ile potrzeba, ale spróbujmy mhm. powiedzieć, jeżeli już spróbuj to zrobić trzy razy, pięć razy, tak? Zobacz, co to zmieni prawdopodobnie uspokój, uspokoimy się i tym samym możemy odrobinę zredukować lęk. Ostatnie pytanie na zakończenie. Tak? Tylko ja powiem, że to, co jest istotą tego procesu, to nie jest uspokojenie się, tylko odzyskanie przytomności. Odzyska odzyskanie przytomności, tak. tak jest. Mieliśmy jeszcze przeanalizować to powiedzenie bój się, ale rób. Ale nie wiem, czy zdążymy, ponieważ mam jeszcze jedną... Nawet ważniejsze pytanie. Mianowicie, często jest tak, że myśląc, analizujemy różne możliwości i wymyślamy na przykład, nie wiem, całą masę możliwych efektów tego, że nas coś ukuło albo ugryzło, prawda? I zadręczamy się, a tymczasem dobrze by było pomyśleć o tych najbardziej prawdopodobnych. Myślę, że nie jeden pacjent choroby przewlekłej na starcie po diagnozie, zaczyna zadręczać się tym wymyślaniem wszystkich możliwości, zamiast, o, zamiast pomyśleć o tym, co, te, co de facto mi grozi. Dwie techniki na koniec tak. w takim razie. Na papierze. Mm -hmm. A jedna polega na tym, że wypisujemy te rzeczy, które rzeczywiście, których się boimy, że się zdarzą, jak podejmiemy tę decyzję, negatywne dla nas. A potem, to jest ważne, żeby to zrobić na kartce, wypisujemy nawet jeszcze gorsze, które mogłyby się zdarzyć. O! Ale potem dokładamy, jakie mogłyby się zdarzyć lepsze, najlepsze, a nawet te takie super dobre, czyli robimy tak zwaną technikę równoważenia konsekwencji. Tak? Czyli chcemy zobaczyć całe pole możliwych decyzji. I to jest pierwsza technika. Jak ich wypiszemy dużo, to zobaczymy, że tych pozytywnych często jest dużo więcej niż tych, których się boimy. A jak potem spojrzymy sobie racjonalnie i odpowiemy na pytanie, a co z największą szansą może się zdarzyć, okaże się, że będziemy wiedzieć dobrze, co wybrać. Natomiast druga technika, ona jest taka trochę bardziej do pracy, to jest takie, jeżeli zdarzy się najgorsze, to co może się zdarzyć, to co może zdarzyć się najlepszego? Co z tym możesz zrobić, że zdarzyło się to najgorsze? Czyli wymyślić krok dalej, bo wtedy, kiedy jesteśmy w zaradności, znika bezradność. Mm -hmm. Kiedy jesteśmy w zaradności, znika bezradność. Dziękuję za tę fantastyczną płętę. Uczynił ją, czy poczynił Tomasz Jamroziak, psycholog biznesu, trener m.in. w zakresie przygotowywania i wprowadzania zmian, zarządzania własną energią i odporności na stres. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Anna Maruszeczko, do usłyszenia. Jedynka.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 Panna Izabela coraz niecierpliwie bawiła się parasolką. Wokulskiemu pulsa biły w skroniach jak dzwony. Ponieważ milczenie trwało zbyt długo, więc odezwała się panna Izabela. Prawie rok temu byliśmy w tym miejscu na wrześniowej majówce. Było ze 30 osób z sąsiedztwa. O, tam palono ogień. Bawiła się pani lepiej niż dziś? Nie... Siedziałam na tym samym pniu i byłam jakaś smutna. Czegoś mi brakło. I co mi się bardzo rzadko zdarza, myślałam, co też będzie za rok. Dziwna rzecz, szepnął Wokulski. Ja także mniej więcej rok temu mieszkałem z obozem w lesie, ale w Bułgarii. Myślałem, czy za rok żyć będę i... I o czym jeszcze? O... Pani. Panna Izabela niespokojnie poruszyła się i pobladła. O mnie? Spytała. Alboż pan mnie znał? Tak. Znam panią już parę lat, ale niekiedy. Zdaje mi się, że znam panią od wieków. Czas ogromnie wydłuża się, kiedy o kimś myślimy ciągle na jawie i we śnie. Podniosła się z pnia, jakby chcąc uciekać. Wokulski także powstał. Niech pani przebaczy, jeżeli mimowolnie zrobiłem jej przykrość. Może według pani tacy jak ja nie mają prawa myśleć o pani. W waszym świecie nawet ten ten zakaz jest możliwy, ale ja należę do innego. W moim świecie paproć i mech tak dobrze mają prawo patrzeć na słońce jak sosny albo grzyby. Dlatego Niech mi pani wręcz powie, czy wolno mi, czy nie wolno myśleć o pani. Na dziś nie żądam nic innego. Ja pana prawie nie znam, szepnęła widocznie zakłopotana panna pana na Izabela. Ja też dziś nic nie żądam. Pytam się tylko, czy nie uważa pani za obrazę dla siebie tego, że ja myślę o pani. Nic tylko myślę. Znam opinię klasy, wśród której wychowała się pani, o takich ludziach jak ja i wiem, że to, co mówię w tej chwili, nazwać można zuchwalstwem. Niech mi więc pani powie wprost, a jeżeli aż taka istnieje między nami różnica, nie będę się już dłużej starał o względy pani. Wyjadę dziś lub jutro bez cienia pretensji. Owszem, zupełnie wyleczony. Każdy człowiek ma prawo myśleć, odparła panna Izabela coraz mocniej zmieszana. — Dziękuję pani. Tym słówkiem dała mi pani poznać, że w jej przekonaniu nie stoję niżej od panów starskich, marszałków i im podobnych. Rozumiem, że nawet w tych warunkach mogę jeszcze nie zyskać sympatii pani, do tego bardzo daleko, ale wiem przynajmniej, że już mam ludzkie prawa i że pani będzie od tej pory sądzić moje czyny, nie tytuły, których nie posiadam. Jest pan przecież szlachcicem, a mówi prezesowa, że tak dobrym jak starscy, a nawet zasławscy. Owszem, jeżeli pani sobie życzy, jestem szlachcicem, nawet lepszym od niejednego z tych, których spotykałem w salonach. Na moje nieszczęście wobec pani jestem także i kupcem. No, kupcem można być i można nie być, to zależy od pana, odparła już śmielej pana na Izabela.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 W pobliżu 9 km, wypadającego nieopodal węzła z zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów jezdni w kierunku Zgorzelca. Zakończyły się kłopoty w innym miejscu: a czwórki na odcinku węzeł Zabrze Południe, węzeł Gliwice-Sośnica na 319 km, gdzie zepsuta ciężarówka blokowała jeden z pasów jezdni w kierunku Wrocławia. Ciężarówkę odholowano, pas przywrócono do ruchu. Wciąż są problemy na drodze ekspresowej S5 na odcinku węzeł Kościan Północ, węzeł Śmigiel Północ w pobliżu miejscowości Kobylniki na 20 km, gdzie po zderzeniu auto osobowego z motocyklem, przypomnę dramatycznym wypadku, w którym jedna osoba poniosła śmierć. Zablokowana jest wciąż jezdnia w kierunku Wrocławia. Nie ma już utrudnień na s 5 na odcinku węzeł Kościan Południe, węzeł Śmigiel Północ w pobliżu Starego Białcza na 22 km jezdni w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Garwolin Południe, węzeł Garwolin Zachód. Na obwodnicy Garwolina na 42 km auto osobowe potrąciło pieszego. Pieszy nie żyje. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. 17.42 czterdziesty drugi kilometr od Garwolina. Skończyły się kłopoty na Drodze Krajowej nr 72 na odcinku Konin-Tuliszków, w pobliżu Żdżar na siódmym kilometrze. I skończyły się kłopoty również na Drodze Krajowej nr 79, Lipsko-Sandomierz-Bronisławów, 161 km.